Karpiowy podcast Witam w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Mówi do Was Mando, Hubert Spandowski, z serwisu King.pl podcastu Radio SK i konglomeratu podcastowego. A dzisiaj niespodzianka, dzisiaj mam dla Was tradycyjnie kolejną część mojego wyzwania postanowienia czytelniczego na rok 2016. Jedenasty tom cyklu książkowego Lee Childa, Jack Reacher ponad prawem, powieść pod tytułem Elita zabójców. Już na starcie warto zauważyć, że wydawca tym razem trochę pojechał z tytułem. Książka faktycznie nosi tytuł Bad Luck and Trouble. I choć... No, opowiada o elitarnej grupie która oczywiście też w skrajnych sytuacjach potrafi zabijać w wyjątkowo skuteczny sposób to jednak jest to specjalna grupa śledcza, a nie zbiorowisko zabójców gdyby ktoś tak jak ja miał mylne skojarzenia sięgając po tę lekturę to wyjaśniam, że ten tytuł odnosi się do tych pozytywnych bohaterów książki sama elita zabójców jest natomiast książką z jednej strony świetną z drugiej trochę kulejącą. Wszystko zaczyna się od tajemniczego morderstwa. W pierwszym rozdziale obserwujemy jak w nocy skrępowany człowiek z połamanymi nogami zostaje wrzucony do helikoptera, przetransportowany nad pustynię i wyrzucony z niego. Potem przenosimy się w znane rejony, towarzyszymy Richerowi, który sprawdza wyciąg ze swego konta i zauważa, że ktoś przelał mu znaczną sumę pieniędzy. Szybko odkrywa, że jest to informacja. Okazuje się, że za przelewem stoi stara przyjaciółka z wojska, którą my jako czytelnicy poznaliśmy już w szóstym tomie serii pod tytułem W tajnej służbie, kiedy to Richard został zatrudniony w ochronie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a ona partnerowała mu wtedy i pomagała mu rozwiązać zagadkę próby zamachu. Już wtedy wiedzieliśmy, że tych bohaterów łączy jakaś bardzo istotna, bardzo ważna dla nich przeszłość. Teraz dowiadujemy się więcej, teraz dostajemy więcej elementów tej układanki. W książce Nieprzyjaciel dowiedzieliśmy się w jaki sposób w 1990 roku Richard został zdegradowany do rangi kapitana. Teraz wiemy już dlaczego kilka lat później przywrócono mu rangę majora. To są informacje, które w każdym tomie na pierwszej stronie są podawane w CV Jacka Richera. Przy czym no, są to tylko suche informacje. Nie wiemy dlaczego tak się wydarzyło, póki nie przeczytamy książek. Okazuje się, że na początku lat 90. została powołana elitarna grupa śledcza do zadań specjalnych. Nikt nie chciał zostać jej przywódcą, no więc Richer został mianowany jej dowódcą i wskutek tego właśnie trzeba mu było podnieść rangę. W skład grupy wchodziło 8 osób i wszyscy oni stali się kimś więcej niż przyjaciółmi. Ale kilka lat później ich drogi się rozeszły. Większość z nich przeszła do cywila, e, rozpoczęli nowe życia, w nowych miejscach i teraz u schyłku pierwszej dekady XXI wieku e, na skutek tajemniczego morderstwa w helikopterze z początku książki ich losy znów się skrzyżowały. I pod tym kątem to jest doskonała książka. Poznajemy bardzo istotny etap z przeszłego życia głównego bohatera. Obserwując ich spotkanie po latach, zestawiamy ze sobą to dawne życie z tym obecnym. Kto ile zyskał przez ten czas, kto ile stracił. Pierwszy raz mamy tak mocny nacisk na stopniową e, degenerację Richera. Jego oderwanie od normalnego życia, wygląd włóczęgi, życie z dnia na dzień, bez domu, bez perspektyw, bez planów, bez grosza przy duszy. Do tej pory to był raczej taki fajny obraz e, takiego westernowego herosa, który zjawia się w jakimś miejscu, ratuje dzień i odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. No tym razem również utrzymano ten schemat i taki finał, ale wydźwięk, całej tej opowieści i tego finału jest nieco inny. Czuć tutaj dużo bardziej negatywną stronę takiego życia. Kolejna rzecz, no to jest ta właśnie tytułowa elitarna grupa śledcza. Ja mam ogromną nadzieję, że Lee Child o ile jeszcze tego nie zrobił w kolejnych tomach, no to kiedyś napisze książkę lub jeszcze lepiej serię książek na zasadzie nieprzyjaciela, rozgrywającą się w latach 90. i przedstawiającą nam perypetię tej właśnie elitarnej grupy. Tymczasem autor zrobił coś zupełnie innego. I nie jest to pierwszy taki zabieg w jego wykonaniu, bo w podobny sposób przedstawił czytelnikom brata Richera w pierwszym tomie pod tytułem Poziom śmierci. Otóż w elicie zabójców najpierw jesteśmy świadkami tragedii, różnych anonimowych ludzi. Doświadczamy rozpieprzenia całej grupy, a dopiero później autor przedstawia nam ich, nakreśla ich losy, sprawia, że czytelnik poznaje ich, zaczyna lubić, zaczyna mu na nich zależeć, zaczyna ich żałować. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze w tym cyklu tak osobistej sprawy głównego bohatera. Richard jeszcze nie był nigdy tak zaangażowany w rozgrywające się wydarzenia i pomimo wygranej no, jeszcze nigdy tyle nie przegrał. Ta książka, mimo tego, że jest to normalny akcyjniak, no, jest smutna. Jej wydźwięk jest bardzo gorzki na wielu płaszczyznach po raz pierwszy nawet to finałowe odejście w stronę przysłowiowego zachodzącego słońca jest dość mocno dołujące. I jeszcze raz powtórzę, pod tym kątem ta książka jest świetna. Co natomiast nie zagrało? Trochę schematyczność tego wszystkiego. Przez większość książki w zasadzie idziemy punkt po punkcie po takiej wydeptanej już przez Childa ścieżce. Bohaterowie w zasadzie nie mają żadnych tropów i przez większość książki oni błądzą, błądzą po ciemku, błądzą we mgle. Ja już o tym mówiłem przy którejś recenzji Childa, że to są chyba jedyne książki z tego gatunku, jakie ja kojarzę, w których nie ma czegoś takiego, że każda akcja wywołuje reakcję. Każde działanie bohaterów prowadzi do nowego tropu. I otwierają kolejne drzwi, które prowadzą do kolejnego tropu, gdzie otwierają się kolejne drzwi. Nie. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj bywa, że przez kilkadziesiąt stron bohaterowie sprawdzają jakiś trop, po czym okazuje się, że prowadził on do ślepej uliczki, więc cofają się do punktu wyjścia i zupełnie zmieniają kierunek śledztwa. Teoretycznie takie coś urealnia te opowieści. Praktycznie w dużej dawce może trochę męczyć, bo tak naprawdę, no... Nie okłamujmy się, jest, jest to jednak sposób na zapełnienie konkretnej objętości książki. Przy wielu poprzednich tomach krytykowałem oczywistość opisanej intrygi. Kiedy to czytelnik no, najpóźniej w połowie książki ma już rozwiązaną zagadkę w głowie, a bohaterowie krążą jeszcze przez 200 stron wokół tego rozwiązania. W przypadku elity zabójców nie wpadłem na rozwiązanie, nie wpadłem na nie do końca, ale raczej nikt na nie by nie wpadł, bo autor rzuca nam tylko kilka oderwanych elementów tej układanki, których nie sposób połączyć. Nie sposób połączyć przez jakieś 75% książki, kiedy to dostajemy najważniejszą informację, która w zasadzie zamyka sprawę. I dlatego mówię, że to trochę leży, no bo tutaj w zasadzie nie ma zagadki. Znaczy... Mamy niepełne dane i możemy tylko śledzić tam miotających się bohaterów, no, bohaterów sprawdzających różne tropy, które do niczego ich nie prowadzą w zasadzie. Child podsyca zainteresowanie czytelnika akapitami, w których pokazuje... Aktualne poczynania tych złych, więc powiedzmy coś tam odkrywa, odkrywa nam kilka kart, a przynajmniej sprawia takie wrażenie, że odkrywa karty i że podaje nam kilka kolejnych elementów układanki, bo to nadal się nie łączy, nadal nie ma najistotniejszych informacji. To się czyta przyjemnie, ale sprawy nie rozwiążemy. Nie rozwiążemy do momentu, w którym otrzymamy kluczową informację, a wtedy też ciężko mówić o rozwiązaniu czegokolwiek, no bo dostajemy wszystko podane na tacy. Przyznam natomiast, że jeden z końcowych twistów zaskoczył mnie dość mocno. To nadal nie było nic nowego w przypadku dorobku tego autora. Takie zabiegi były już stosowane, ale ja przez całą książkę trochę błędnie zakładałem jaką drogą to pójdzie i w jaki sposób Child zaskoczy nas w finale, przez co kompletnie przegapiłem inne możliwości. I cały finał, zarówno te zagrania mające na celu odwrócić sytuację i zaskoczyć czytelnika, jak i sama prosta, brutalna vendetta Richera, to wypada świetnie. Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Przy poprzednim tomie skrytykowałem to, w jaki sposób książka została napompowana. Bez litości miało około 420 stron i to zostało podzielone na 77 rozdziałów, co było czymś nowym w tej serii, co było czymś do tej pory niespotykanym. No teraz zastanawiam się, czy nie stanie się to standardem, bo elita zabójców ma dokładnie taką samą objętość, a rozdziałów jest 85%. Richard policzyłby to w głowie, podając wynik w przybliżeniu do czterech miejsc po przecinku. Ja posłużyłem się kalkulatorem i wyszło mi niecałe pięć stron na rozdział. Oczywiście po uśrednieniu, bo zdarzały się rozdziały dłuższe i zdarzały się rozdziały krótsze. Nie mam pojęcia, dlaczego tak to zostało podzielone. Znaczy, no wiadomo, dlaczego tak to zostało podzielone. Po to, by książka miała te standardowe 400-450 stron. Bez litości czytałem w wersji papierowej ten poprzedni tom i to mi się bardzo rzucało w oczy. Elitę zabójców natomiast przeczytałem prawie całą w e-booku. I w takiej formie, no to w zasadzie w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Traktujemy to jako e, akapity podzielone numerkami, takie podrozdzielniki. No ale trzeba zaznaczyć, że od dwóch tomów Lee Child albo jego wydawca dość mocno pompuje te książki do stałej objętości. Podsumowując... Polecam. Elita Zabójców to pod wieloma względami najlepsza książka tego cyklu. Pozostawiająca czytelnika z czymś więcej niż tylko satysfakcją, z fajnej przygody i szybkiej akcji. Są to oczywiście emocje negatywne. Czytelnik został pozostawiony z negatywnymi emocjami, ale takie odbieramy najintensywniej i książki, które budzą u nas takie uczucia, które pozostawiają nas w takim stanie, Zawsze stawiam nieco wyżej od pozostałych. Jedenasty odcinek serialu pod tytułem Jack Reacher zaliczam na plus i przystawiam pieczątkę Mando Poleca. I zanim się z Wami pożegnam, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Rzecz teoretycznie kompletnie nieistotna, taki drobiazg. Składane szczoteczki do zębów. To jest powód, by przeczytać ten tom w odpowiedniej kolejności. Nie bohaterowie, nie wydarzenia, nie chronologia, a składane szczoteczki do zębów, których historię Child budował krok po kroku, rzucając takie małe okruszki w każdym z tomów, a teraz zdecydował się na rewolucję w tym temacie. Nie będę wchodził w szczegóły, przeczytacie to zrozumiecie. Na dzisiaj ode mnie to wszystko, 11 tomów za nami, a 9 przed nami, coraz bardziej bliżej niż dalej, także już niebawem przestanę was męczyć jednym tematem. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!